Halo? Halo, Halo? Dotykam to nosem. Lecimy na Marsa. Ej, tu nagrałeś to? Hej, powiedz, że to nagrałeś. Cześć! To ja, Kaweł. Krótki wstęp tym razem. Po pierwsze chciałem podziękować bardzo wszystkim, którzy pisali do mnie. No nie było tych wiadomości aż tak strasznie dużo, ale na pewno więcej niż się spodziewałem. Więc dziękuję wszystkim, którzy zadali sobie ten trud, żeby wysłać osobiście napisaną ręcznie niemalże wiadomość. Bo jednak trzeba te klawisze przycisnąć. Nie lada wysiłek, żeby napisać więcej niż 140 znaków. Więc dzięki, dziękuję wszystkim dla tych par dwóch czy trzech osób, które mi powiedziały, że za dużo oględzenia na początku. Chyba pójdę wam na rękę i przesunę mój monolog na koniec, tak jakbyście nie wiedzieli jak się przewija. Pff. A tym razem pewnie nie będzie go w ogóle. Jak tylko skończę robić to, to wracam do innej roboty, więc no po prostu nie miałem czasu. Ale chciałem wam tylko podziękować za to, że słuchacie, za to, że piszecie. Jeśli macie cokolwiek do powiedzenia mi, to piszcie na nagrałeś to małpa.gmail.com. Poza tym mam parę nadchodzących występów. Chciałem zapowiedzieć szczególnie występ, który będzie 4 grudnia w Warszawie w klubie komediowym. Będę wtedy grał długi set, taki no 40 minut co najmniej, takich starszych, sprawdzonych rzeczy prawdopodobnie będziemy to nagrywać w ogóle, jak dobrze pójdzie to może nawet będzie z tego album albo płyta audio albo nawet DVD, choć tam e, są średnie warunki, więc jeszcze no, nic nie obiecuję, zobaczymy jak wypadnie ale wszystkich serdecznie zapraszam, bo to jest materiał, w większości przynajmniej tego materiału nie usłyszycie już więcej w Warszawie, więc to ostatnia szansa, żeby zobaczyć i żeby zobaczyć też w, w jednym kawałku w dłuższej formie. Przede mną Krótsze sety będą grali Bartek Walos, Maciek Adamczyk i Sebastian Rejent. Więc bardzo fajny skład. Zapraszam, klub komediowy 4 grudnia o 20. E, poza tym w tym tygodniu jesteśmy w piątek też w Hojnicach. E, jeśli jakimś cudem ktoś jest z Chojnic lub okolic, no to zapraszam. Tam gram z Antkiem, Cyrkiem Dąbrowskim i Maciekiem Adamczykiem, jeśli się nie mylę. Dobra, to chyba tym razem ode mnie tyle. Słuchajcie, nagrałeś to... I teraz będzie rozmowa z Maćkiem Adamczykiem. Zapraszam. Man, tell me that we got this. A, let me see if we got this. No, chyba... Sprawdzę, no. Ale to jest takim... No, ładnie. Jak, jak... Let me see if shall, shall we got we? Dobra, powiedz teraz jeszcze coś, bo zobaczę na słuchawkach, jak brzmisz. M mam nadzieję, że dużo lepiej. Ja ogólnie strasznie nie lubię swojego głosu ale to podobno przez to, że basy w bańce rezonują. Że tobie basy... Nie, że, ogólnie... że, że, tak, że ludzie, że inaczej siebie słyszymy, jak jesteśmy nagrani, tak. przez to, że nam niskie tony rezonują w bańce czy coś, ale ja nie lubię swojego głosu ani tak, bo hmm. jak słucham, to chyba nikt nie lubi. No nie wiem, ja, ja chyba właśnie wolę brzmienie swojego głosu w bańce, nie, niż, bo jestem, jestem tak... Nie, ale w sensie, mi się, że nie lubisz słuchać nagranego swojego głosu. No nie wiem, chyba już, chyba już się przyzwyczają no, do tego, nie przeszkadzają. Tak często to. siebie słuchasz? To nie jest jakieś takie dziwne trochę? Ja siebie nagram, <grym> to jest, a potem siebie posłucham. To jest dziwne, ale znaczy dziwne jest w ogóle, myślę, bycie z komikiem stand-upowym. Zacznijmy od tego. A nie, nie, że z jakąś wielką przyjemnością siebie słucham, no ale słucham... E, Bo musisz. Słucham występów czy cokolwiek, nie? Czy jakiś kurwa Stary właśnie... mi obejrzenie 10-minutowego filmiku swojego nagranego, żeby na przykład zanalizować tekst, zajmuje dobre 4 godziny. Bo ja tak. oglądam dwie czy trzy minuty, mówię, nie, kurwa, już nie mogę na to patrzeć, bo widzę tyle rzeczy, które spierdoliłem, że już nie jestem w stanie po prostu jakoś jakoś tak tego ciągiem obejrzeć. Muszę się zatrzymać, wypić, kurwa, kawę, spalić szluga, zrobić 10 pompek, odsapnąć, tym, żeby myśli odleciały i dopiero mogę przysłać kolejnych trzech strasznych minut. <śmiech> tak, nie, mi to, mi to też przychodzi ciężko bardzo. Ja myślę, że nie, nie, nie wyciągam aż nawet... To tak wielu wniosków, jak powinienem z tego, czy nie studiuję. Tak? Bo... Ja wyciągam jeden, ale jestem chujowy i, i, i je dalej. <laughs> Widziałem jakiś takie. to było w, chyba w tym filmie e, kom, Comedian, czy coś, ten, ten o Seinfeldzie. Widziałeś może ten dokument o, o Jerry Seinfeldzie i tam był taki młodszy komik, który też był jakby bohaterem tego filmu. Jakby... Taki, który pretenduje, powiedzmy, do statusu, czy coś czy zazdrościł. To ono, jest na YouTubie normalnie, czy nie? Czy może, może być, on gdzieś tam pewnie masz da się jakąś, ścią masz jakąś kartkę? ściągnąć. Masz e, Jasne, zaraz ci czekaj dam karteczkę. Ja I sobie on, muszę zapisywać takie i rzeczy. on wszystko, wiesz, na bieżąco nagrywa własną kamerę i ogląda od razu chyba, czy następnego dnia, czy... Ale w sensie występy. Nie tak, jak tak swoje występy, swoje ale naprawdę... <laughs> Chyba całe życie nie. Ale te występy bardzo metodycznie studiuje i. Co mu to daje? Daje mu to coś? No nie wiem, no jest. Yy, ja nie wiem na jakim poziomie on był wtedy był pewnie na jakimś yy, Lettermanie czy takim innym jakimś Sunajo. Ale nie znałem go jak y, przed oglądaniem tego filmu, tak? Rajant nas... pewnie by go znał. On zna Może wszystkich. by znał, jest na poziomie, ale, ale to, to ze bo oni chyba specjalnie go wybrali, bo sprawiał wrażenie, no bez sensu mówić o kimś, kogo, nawet nie pamiętam, jak się nazywa, ale <laughs> sprawia wrażenie takie strasznie trochę z egotystycznego i skupionego na sobie człowieka. Nie? Ja myślę, że oni go specjalnie wybrali, żeby, tro, żeby trochę go nienawidzić, ale jednocześnie e, mu kibicować, czy coś tak, nie wiem, patrzeć, jak no ale mniejsza o to. Dobra, to może tak zacznijmy serio. Znaczy nie serio, ale... E... Ale miejmy jakiś początek. Słuchajcie, nagrałeś to, ja jestem Gawel Feliga i ze mną jest... E... Maciek Adamczyk, dzień dobry, witam jo... serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję, że, że przyszedłeś. Pleasure e... is all mine. To po, powiedz mi, Maciek, po prostu coś o tym, jak zaczynałeś. W ogóle o takich samych początków ze stand-upem czy z komedią. Jak to się stało, że... Jak się rozpoczęła twoja przygoda ze stand-upem? To było chyba w piątej, czy w siódmej klasie szkoły podstawowej. Mhm. Moja matka wyrzucała jukę. W sensie miała, mieliśmy ogromną kwiat, kwiat ogromną jukę, mhm. która rosła jak pojebana. I w pewnym momencie po prostu już w naszym poprzednim mieszkaniu nie było na nią miejsca. Więc mama chciała ją wyrzucić. Ale coś tam postanowi, postanowiliśmy, że zaniosę ją do szkoły i oddam jako kwiatek. tak Żeby stał w sali od biologii, mhm. czy coś. To, tak. no to było kawał, kurwa, drzewa. <laughs> I przyniosłem tę jukę na, na biologię. Trzech kumpli mi ją pomagało nieść. Mnie dawali, w sensie we czterech ją Ciężko, strasznie, w dużej donicy. I wnoszę ją na biologię okazuje się, że pani akurat rozdawała y, klasówki czy kartkówki o płazach. Wymigałem się, w sensie dostałem truje. W piątej klasie szkoły podstawowej dla mnie truja to było jakieś takie coś strasznego, że... Na studiach truje brałbym w ciemno, ale tej. w podstawówce truja to jest takie, Boże, no, to co, zrobię, co powiedzą rodzice? <laughs> I wymodziłem, wymodziłem jakoś tak, że w zamian za tę jukę ona nie wpisała mi tej trój, miałem ją poprawić. Nie poprawiłem jej do tej pory, dwa lata później pani od biologii zmarła. Pojechała do Stanów, tam do córki, chyba skończyła ten, ten i zmarła. Więc nie poprawiłem tej trójki do płazów <grym> dziś, więc oficjalnie nie mam papieru na to, że wiem cokolwiek o płazach. I od tamtej pory jakoś w sensie to był taki mój pierwszy duży wybryk jako, jako małego pajaca, bo i wtedy chyba tak zacząłem, w sensie nie, że myśleć o tym, bo nawet nie wiedziałem, co to jest stand-up, ale pajacowanie, nie. w sensie robienie sobie głupka, jakieś rozśmieszanie ludzi Przynosiło mi sporo profitów w życiu W sensie kiedyś moja babcia poprosiła mnie, żebym odebrał za jej sąsiadkę jakąś starowinkę badania mhm. w szpitalu A babcia razem i ta starowinka mieszkają 50 kilometrów od Warszawy Ja oczywiście żadnego papieru nie miałem na nic W sensie, że jestem wnukiem tej pani czy coś nawet nie wiedziałem, jakie to są badania, znałem tylko imię i nazwisko, więc pojechałem, pojechałem do szpitala, poprosiłem, czy mogę odebrać wyniki babci. Ona powiedziała, jak się babcia nazywa, znalazła, czy mam jakiś papier. Ja powiedziałem, że nie, ona to nie mogę panu wydać. I zacząłem mówić, że babcia była zdenerwowana, że wypisała to, ale pozostawiła w domu i coś, tam bla bla bla. I skończyło się tak, że dawała się, roześmiała, ja napisałem za moją babcią, która tak naprawdę nie była moją babcią, nawet tej pani na oczy nie widziałem. Napisałem pozwolenie, <śmiech> podpisałem się za moją babcią, która nie była moją babcią, odebrała mi te wyniki. I... <głos> czy wtedy, wtedy zrozumiałeś, że możesz Zmyślać historię czy Zmyślać, coś, że czy na twy... tyle dobrze je zmyślam Że mogę z tego coś mieć Tak, że potrafisz oddziaływać Na, na tak. ludzi jakoś coś, nie? Ogólnie śmiechem jest mnóstwo, jest mnóstwo Jest w stanie załatwić mnóstwo rzeczy Na przykład yy, Teraz egzamin zaliczyłem W ten sposób, że Była przerwa po zajęciach W sensie 15 minut przerwy między, między zajęciami I na następnych miał być egzamin ustny z, no z jakiejś różnorodności w, euro, w europejskiej kulturze jakiś takich. tak jakieś takie No mm -hmm. na kulturoznawstwie, no, no kurwa, kurwa, pierdoły jakieś. Nie, nikomu niepotrzebne. I już nie pamiętam, co studiowałem, ale pamiętam, jaki tam, było, jak, jaki tam był żarcik. Y na przerwie poszedłem na szluga, przychodzę po, po przerwie na egzamin, byłem 50 któryś w kolejce, ósmy egzamin, Poje, ludzie pojedynczo wchodzą. Tak. Więc usiadłem sobie w, z grupą dziewczyn, które wszystko zawsze umiały, i słuchałem, o czym one się gadają. Tak, A nuż no może coś wpadnie, co mi się przyda. Yeah. I po, jakich, po jakichś 10 czy 15 minutach profesor wychodzi, wściekły, bo tam ktoś go zdenerwował jakiś cymbał który nic nie potrafił, a to koleś, czy profesor, no koleś był parę lat starszy ode mnie wtedy, w sensie cały czas jest parę lat starszy, tak. bo to tak bo to tak samo, jak wtedy był pięć lat starszy, to teraz też jest pięć no, lat starszy, no tak. to tak działa. Nie chodziło mi o to, że, że młody profesor. Tak. tak, czy profesor, no magister, no ale mówiło się profesor, nie wiem, panie no magistrze, dobra, co okay. jest kurwa, w aptece pracuje, panie magistrze, coś na gardło, proszę. Więc mówiło się panie profesorze i wściekły wychodzi z tej sali, mówi, 20 minut, nie wiem, 10 minut przerwy, idę na papierosa. No to ja, ja idę z panem profesorem na papierosa. Schodzimy po schodach, bo to było na drugim piętrze, i on mówi, masz papierosy? Ja wy mam. Ogień? Mam. A dasz mi papierosa? Ja mówię, czyli co, trójeczkę już mam, powalczymy, no lepiej. A on mówi, zaczął się śmiać, i mówi, że dobra, spoko. I stoimy, palimy szluga, i zadał mi jakieś tam pytanie o... O za, akurat były zamieszki w, na przedmieściach Paryża. Mhm. I dlaczego tam sądzę, że do tego doszło, bla, bla, bla. I to był dzień po meczu na euro y, Polska-Niemcy w tak. 2006 roku. To był następnego <laughs> dnia ten egzamin. I on tak już mówi, dobra, ostatnie pytanie. Powiedz mi, czy według ciebie Łukasz Podolski jest Niemcem czy Polakiem mm. A ja powiedziałem Pozwolę sobie zacytować taką stadionową przyśpiewkę Łukasz Podolski Ty kurwo nie jesteś z Polski Profesor parsnął uśmiechem, <śmiech> Powiedział wpisz sobie piątkę i przyjdź po podpis oh, yes. <śmiech> I, I stary Ta sytuacja jak wracamy ze szluga I on mówi następny Jakaś dziewczyna wstaje i idzie Ja mówię poczekaj czekaj tylko po, po podpis Bo ja dostałem właśnie piątkę paląc szluga <śmiech> Stary jak, jak te dziewczyny Które tam kuj się, na mnie patrzyły to było warte każdych pieniędzy. Dużo więcej niż tego szluga. Czyli, no właśnie, do, może dobrze, że nie pamiętasz nazwy przedmiotu, bo ja nie wiem, czy to są przepisowe zachowania wy, wykładowcy. To, gdzieś, jest, to jest jakby... szkoła wyższa, stary, a jest robicie... humanistyczne, także ja tam, wiesz, ja nie podawałem mu wzorów na most, bo ja podał wzór na most i powiedział, że radzałem z wzoru na most. To było z dupy, ale... To nie inżynieria, jak nie. No, to jest można improwizować. No dobra, a tak, a tak bardziej yy, bliż, bliżej stand-upu, to, to jakie były takie twoje pierwsze kontakty ze stand-upem? Ze... Wszystko zaczęło się przez twoją, twoją siostrę, jak wszyscy dobrze wiemy, którą... No, nie wiem, czy wszyscy wiemy, ale tak. się siostra, wszyscy bo... my, bo ja zapominam, <laughs> że ja tak, mówię, że ktoś tego są, będzie słucham. Są inni, którzy mogą nie rozumieć. ma siostrę, Tak. Barbara Feliga była. Pozdrawiam kiedyś... serdecznie. Men menadżerką stand-up Polska. Tak, i... Pomagała nam to wszystko rozkręcić. I... Próbowałem ją poderwać na, w sensie zagadać do niej chyba pierwszy raz, na jakiś strasznie, ten tekst, który ukradłem Ediemu Murphy'emu z Delirious, w sensie mhm. ukradłem, powiedziałem jego żart po prostu. Tak. Nie wiedziałem, że ona mieszkała tyle w Stanach. I ona mi powiedziała od razu, co to jest i co będzie potem. A I... pamiętasz, który był żart? Jaki to był żart? Nie, nie pamiętam. Nie, pamiętasz. nie pamiętam. A, I uh -huh. jakoś tak, powiedziałem mi później, że jest open mic, Jakiś jeden z pierwszych mm -hmm. i poszedłem tam, żeby pokazać, że potrafię coś sam wymyślić i ja nie... Pożyczyć tylko. Kurwa, no jakby ona nie mieszkała w Stanach, stary, ja nie wiem, to czy by, Ja, nie wiem czy, weszło. ja bym ten, nie wiem, czy weszłoby. I nie wiem, czy bym zaczął występować. No i tak, no. Myślisz, Straszny był pierwszy występ. E, tak, myślisz, że jakby jej to zaimponowało i rozbawiło czy coś, to to byś się nie dowiedział tych wszystkich innych rzeczy, czy nie miałbyś chwili wątpienia, gdzie myślisz, o może powinienem pisać swój własny materiał, tak? Że to, to cię nie, skłoniło nie, do... Nie, bo ja stare nigdy nie, nie występowałem wcześniej no i, tak, i tak. po prostu usłyszałem żart, powiedziałem żart. I okazało się, że ona go znała i także właśnie, żeby ją przekonać, że, mhm. że sam potrafię coś wymyśleć. Bo nawet nie się, bo w sensie bo wymyślałem te historyki. No, do, do, do, do, dostałem te egzaminy i dostałem, ten, dostałem wyniki Babcie są Tak więc. A, no właśnie. No, ale to, jest to... Faj... to jest w sumie wszystko fajnie się ułożyło, no bo pewnie odkryłbym stand up, ale pewnie dużo później. Mhm. No ale jak weź młodszy, to. To byłeś też takim, nie wiem, jak to się nazywa, <śmiech> nienawidzę mówić, nie wiem, jak to się nazywa po polsku, kurwa, ale czasami mam rzeczywiście. i takim... Ja tak mam, a nie, kla... nie mieszkałem w Stanach. <śmiech> no, myślę, że to mamy trochę przez słuchanie zbyt wielu może stand-upów, czy no, w ogóle... To jest, to tak, no, nasza kultura jest po amerykanizowana. Po My też się zajmujemy anglosaską dziedziną, więc no, trochę chcąc tak. nie, chcąc to jest taki język urzędowy. No tak, no w każdym razie chodziło mi o class clown, czyli ludzi, ale o tego, który Znany jest z tego, że, że rozbawia klasę w szkole, nie rozbawia swoich rówieśników. Miałeś, Coś nie wiem, czy była nie. taka łatka, no ale miałem taki, tak Coś trochę. Miałeś taki tak, razem pamiętam, do tego. Pamiętam, z moim, mój kolega Łukasz różne porąbane pomysły, na przykład kiedyś przyniósł jakiegoś pająka takiego sztucznego i Rzucił go, rzucił go na, w stronę tablicy, nie, położył go przy tablicy gdzieś, tak. jak nauczycielka go zobaczyła i powiedział, o Jezus, co to jest, to on się poderwał. mówi, to jest jakiś pająk, którego można zabić tylko keczupem i, i wybiegł z sali po keczup, więc no, on pozdrawiam Łukasza, jeżeli kiedykolwiek tego posłucha, proszę, napisz mi na BBM-ie. Tak. Na, na czym? No bbm Blackberry Messenger. A, aaj. mogą do nas ludzie pisać, iż jak to będzie leciało, to y, mogą napisać maila do nagrałeś to małpa gmail.com i napisać... Y... Żeby mnie więcej nie zapraszać. <laughs> na, na Ej, sorry, gawę ogólnie wszystko spoko, z Rejentem było ekstra, ale wiesz, już Adam, tylko nie zapraszaj, co? <laughs> A w którym momencie usłyszałeś w ogóle pierwsze jakieś stand-upy zagraniczne czy coś? Bo? No to było stary tydzień przed tym, jak zagadałem do twojej siostry, bo Aha. pamiętam, że poszedłem z dwoimi dwoma kumplami gdzieś się przejść i jeden z nich mówi, ej, ściągnąłem coś takiego, bo on ściągał wszystko. Skubany najlepsze, że ściągał wszystkie filmy, jakieś takie różne rzeczy, brał okładki, drukował okładki, takie w kwadracikach i miał taką swoją ogromną kolekcję z filmów z okładkami, ja ze wszystkim. Album miał cały Tak, ten... i... Obejrzałem to z nimi, a potem wróciłem do domu, już rzeczywiście miałem to na pendrive'ie ze sobą i obejrzałem to chyba jeszcze sześć razy, tak po prostu jeden za drugim. Bam, bam, bam. <grypionego> Super. <grypionego> Super. Czy Eddie Murphy był pierwszym jakim, komikiem, jakiego widziałeś? Świadomie, którego tak. widziałem świadomie. Pamiętam, jak kiedyś widziałem na HBO, była jakaś scena, była niebieska kotara, był gruby, gruby wielki murzyn, miał jakąś jasną koszulę, kamizelkę, Y, czapkę taką Kangol? Tak, takiego kangola, taką Jak to się nie wiem nazywa No beret kaszkiet czy coś Ta, o kaszkiet, tak. mhm. taki kaszkiet Okulary Chodził po scenie i mówił coś o autobusie I teraz po latach Po, po, po tym jak sobie to przypominam Jak to przypomniałem sobie mhm. To wiedziałem, że to, bo to był stand up tak. Ale wtedy nie wiedziałem, wtedy podejrzewam, że ojciec skakał Coś po kanałach i zostawił to na dwie czy trzy minuty i... No to był Bernie Mac? Kto nie tam, mam zielonego starego pojęcia. To Wiem jak był ubrany, ale mordy nie. Tak. Po prostu e, random black guy. <laughs> <laughs> Taki random fat black guy. Tak. I to było, to było jakieś co? 5-6 pię lat temu, tak? Czy... Nie, 5-6 Tym... lat temu to ja zacząłem. To było stary z, z 15 lat temu. Aha, okej. Okay. To było tak opór, nie, tam... opór dawno, za mało lata. Rozumiem, rozumiem. My, myślałem, że, że, że jakoś nie, przed jak tymi to... open mic'ami jeszcze. Nie, przed open był no tak. op... Eddie Murphy i pewnie jakiś Pablo Francisco nie. może. Chociaż Ale nie było tak, było... Że, że oglądałeś dużo tych stand-upów, zanim zacząłeś to robić? Nic. zacząłem to A robić, zacząłem oglądać. A. no widzisz, bo ja w ogóle o tym. Ja byłem tym przesączony, zanim zacząłem nawet myśleć o występowaniu chyba serio, to to już widziałem tego strasznie dużo. Jakbym ja... widział tego strasznie dużo i bym widział poziom, to nie wiem, czy bym to zaczął robić. Tak, tak. W sensie, no i... ciężej by chyba było. Także wiesz, byłeś już, o kurwa, są tacy kuzacy. what? Stary, what? No może tak. Nie wiem, chociaż właśnie moją... jeden z pierwszych kontaktów ze stand-upem y był chyba Carlin. I to może nie był taki późniejszy George Carlin, bardzo polityczny, czy taki... Nie wiem, o religii nawet jeszcze. Na początku słyszałem jakieś takie rzeczy, jak on tam gadał. Do Karlina bardzo długo coś. dojrzewałem. Ale. W sensie, od dawna znałem Karlin, ale dopiero jakoś niedawno się do niego przekonałem. Zawsze tak go słuchałem, tak? wiedziałem co on tam mniej więcej, znałem do jego rzeczy, ale jakoś tak wziąłem przez Chyba to było jeszcze ten taki audiobook. Braindroppings? Nie. To, jak to się nazywało? To książka tą książkę. Tak, mam tego, ale to ale... w sensie, on to też przeczytał na, na audiobooku, ale to nie było hmm. to była jakaś taka z długą nazwą, coś tam. When will Jesus bring the pork chops? A, jest chyba coś takiego, nie pamiętam tak, tytułu. To, to to ktoś pożyczył, wrzucił sobie to na komórkę i słuchałem tego non-stop, jak gdzieś się poruszałem. Tak. Ekstra. Nie, no to też, znaczy ja właśnie to, co słyszałem pierwsze jego, to były takie chyba proste żarty, w sensie takie ogólne bardziej, że o, a to DJ-e radiowi śmiesznie gadają, a to coś tam o, o narkotykach, czy o, te, o byciu właśnie uczniem w szkole, takim, że rozśmieszaniu ludzi, kiedy się nie powinno. On mówił o tym właśnie, bo ten cały byt class clown ma taki jakiś, nie? Czy full, nie wiem, i opowiadał o tym, jak właśnie zadawali głupie pytania na religii czy w kościele. I to tak, już mnie wtedy to bawiło. Poza tym to, że mój ojciec chyba tego słuchał, nie? To też nadaje jakiś... Zastanawiam nie się, powiem. o co w tym chodzi, nie? Ale te, te poważniejsze rzeczy, czy te... te te jego takie dłuższe monologi, to też, to też do, to chyba dorosłem do tego później. Nawet. Ja, nie, ja nawet nie wiem, czy to czy, czy one mnie tak bardzo śmieszą. Bo ja też często ja wiem tak, że słucham tego z zaciekawieniem, i to zgadzam się z tym, co on mówi, to mnie przekonuje, on robi to dobrze, ale niekoniecznie jest to, rzecz, która mnie najbardziej tak do rozpuku rozbawia. No to nie jest takie. Hmm. śmieszne, jak ludzie chcą, by Styda był. Śmile, chyba, nie? chyba nie. To nie, chyba nie jest tak, że. ja się jesteś głupi rzeczy śmieję chyba najbardziej. Albo jakby Karlina zaprosili gdzieś do radia jako stand-upera w Polsce i on by zaczął mówić coś takiego, to więcej by go nie zaprosili, bo oni pewnie myśleli, że to przyjdzie ktoś, kto zrobi. Dziękuję bardzo, teraz reklamy. A jakby zaczął mówić o tym, że naszymi panami są korporacje i rządzące i mają nas w dupie. To chyba nie... <głos> o, to przepraszam, nie. mamy e... jakieś problemy techniczne. Czas dla was, reklamę. ona tańczy, dla mnie. Widzi... Słyszymy się po <głos> Dokładnie. Ciężko. No. A powiedz jeszcze, bo twoja rodzina cała jest y, twórcza, czy jakoś zaangażowana. W... Twoja mama pisze y, książki, prawda? Tak. Już długi czas, tak? Tak. Już. To jest jej główne zajęcie? Czy... Tak. Mhm. To jest, e, tak. To jest tak. Małgorzata twierdzę. Adamczyk, dobrze pamiętam? Małgorzata Gutowska Adamczyk. No. A twój ojciec jest z kolei... Y, no znanym reżyserem, tak? Nie, nie da się ukryć. No nie da. Yy, I też pracuję w zawodzie obecnie już długi czas, nie? To, to miało jakiś duży wpływ na ciebie, że oni cię wspierali od początku, jak zobaczyli, że chcesz coś takiego robić, czy, czy niekoniecznie, wręcz odwrotnie? Nie. Niezbyt dużą ilością rzeczy się zajmowałem dłużej w tak. dzieciństwie. W sensie, <śmiech> ja że... Też. Chodziłem na karate, to pochodziłem 9 miesięcy. Mm -hmm. Miałem biały pas z żółtą belką, <laughs> czyli jestem stary, troszeczkę wyżej od mega lamusa w karate. Chodziłem, chodziłem na informatykę, ale z informatyki pamiętam tyle, że jak ten, jak się robi strony internetowe, w sensie robiło kiedyś, to mm -hmm. tam było body, a jak było slash body, to było koniec. Tyle, <laughs> tyle z informatyki, ko, pamiętam. Tak. I... HTML 1 0. Tak jest, no. otóż to IMG, SRC, e, C2 kropek DIR. A, no tak. Tak, takie rzeczy pamiętam. I że Norton Commander był. <laughs> ale jak się klawiszami przeskakiwało między tymi, to już nie pamiętam. Tak. I chodziłem na hiszpański, ale też jakoś, kurwa, jeden semestr. Więc oni w sumie się trochę zajarali, że co, robię coś dłużej niż, mm -hmm. niż rok. Ale czy mnie wspierali? No tak, oczywiście. Tak. Nie, nie, nie, nie było jakiegoś takiego... nie? Oczywiście, ojciec do dzisiaj pyta. Co ty chcesz robić w życiu? Ja Z nadzieją, mówię, że znajdziesz Tak, sobie że coś, coś nagle, że wiesz to co, stary, sobie... chyba zostanę dentystą. <laughs> jednak zmieniłem zdanie. Tak, nie, nie, stand-up nie chyba wolę gmerać w próchnicy i leczyć paradontowych ogólnie. Czy nie, nie próbowaliście się jakoś zniechęcić czy coś na zasadzie, że. No, tak, prób... że, Nie, czy próbują w sensie, że ojciec, że to jest. Wierzy, sobie to czy... jest nie wiem, że wie, że to jest ciężki kawałek chleba, bla, bla bla, bla bla, bla. I on to mówi nie mówi to jako. Bo jakby to mówił, nie wiem, oj, on się nie zajmował, nie był nie był w show biznesie, tylko był, nie wiem, pracował w banku tak. i mówił coś takiego, to. Z... Skąd on pracując w banku może wiedzieć, że to jest ciężko? No tak. Ale pracując w tym biznesie, ja wiem, że on wie, że, że nie kituje i że wie, co mówi, i że jak mówi, że jest ciężko. No to wiadomo, że jest ciężko, no ale już co zrobić? Co zrobić? To, to już zrobić. <głos> Życie jest ciężkie. Czy jeszcze dopytam, tylko bo ty. Okej, okay, ty masz mój 4... brat jest muzykiem, tak, kompozytorem, właśnie, zap więc. Zapomniałem o tym wspomnieć, twój, twój brat jest spoko muzykiem. Tak, jeszcze ma. wracając do, te, do tego pytania Twojego poprzedniego. Mi jest. Jest, było, chyba zawsze już będzie. Ciężko. W sensie inaczej. Moi rodzice nigdy nie pracowali tak naprawdę na etacie, w sensie mama przez chwilę miała, miała swoją działalność gospodarczą, ale też razem z, to było razem z jej siostrą, z ciotką, więc jeździła tam co drugi dzień, a ojca na przykład czasem nie ma, jak coś kręci, nie ma przez trzy miesiące, a potem siedzi w domu, dwa, w domu dwa miesiące, tam parę tygodni i potem znowu gdzieś wyjeżdża, więc dla mnie taka, strasznie mi jest ciężko wysiedzić gdzieś regularnie, jak na przykład, nie wiem, na, na jakiś starze chodziłem, nie wiem, trzy tygodnie codziennie, od, od od nie wiem od tej samej do tej samej godziny jakoś tak nie odpowiadać ta struktura gdzie do bardzo nie do piątej stary czy... jak kręciliśmy ten program ten dobranoc ATM to musieliśmy być na planie nie wiem powiedzmy o za 15 127 za więc musiałem wstawać o 5:40 tak i czwartego dnia było mi smutno, że to się kończy, bo chciałbym jeszcze przez następnych 10 czy 15 dni wstawać o 5.40. Pewnie bym w trakcie tego czasu kurwił strasznie, że jezu, znowu 5.40 <grym> mnie popierdoliło, ale wolę przez krótki czas nad czymś mocno pracować, niż tak. robić codziennie te same mechaniczne rzeczy. I... Tak, ta rutyna jest tak. bardzo męcząca. Jeszcze na tym stażu ja przecież, kurwa, nic nie mogłem zrobić. Maciek, weź za, weź za, za projektu jakieś ulotki. Żeby zaprojektować ulotki, to musisz napisać tekst, wysłać ten tekst mi, ja go zaakceptuję albo poprawię, odeślę tobie, potem ty zadzwonisz do grafika, wyślesz go grafikowi, grafik ci to umieści, potem będziecie to poprawiali, coś tam. Cały dzień ogarniania ulotek? Kurwa, płacicie mi za to, żeby cały dzień siedział na telefonie i na mailach i załatwił ulotki, jakieś, nie wiem, 500 czy 1000 ulotek, co w skali wielkiej korporacji medialnej. To jest kurwa nic. W ogóle tak, nie znaczy. Więc co? Z czego oni się dowiedzą po tym, że ja bym ogarnąć ulotki? No kurwa, jakby mi dali trochę więcej tej swobody, to ja bym te ulotki ogarnę w godzinę, tak. czy w dwie. Łączki ale musisz, prze... Prze... musisz przeskakiwać to przez, tyle przez mu się przejść, że akceptacja ulotki, że tu będzie kropka, tu przecinek. No kurwa, znam No W stand-upie jesteś swoim szefem zazwyczaj w miarę, nie? Jednak tak. To jest i dobre, i złe, ale jest jednak odpowiadasz za i za swój czas pracy i za wszystko, nie? To jest. Tak, tak. Dla że jak, mnie to jak, jest... Jak, Star, jak jak zrobisz coś zajebiście, to jest. To jest tylko twój wyłącznie twoja zasługa, jak to jest spierdzolisz, to jest tylko i wyłącznie twoja wina. Raczej no i... znaczy, tak, tak. No nie, no ja, dla mnie to jest bardzo ważne, co mówisz to, że ja nie muszę wstawać zazwyczaj na przykład o szóstej czy coś, a, a nawet jeśli, to jest, wiem, że to jest jakiś projekt, którym. Potrwa tyle których, i tyle masz, który chce zrobić. Co innego, jak czym? chcesz wstać o szóstej, a co innego, jak musisz wstać o szóstej. Ja nie, nie wiem nawet, ile wyborów życiowych moich wynikało z tego, że mi się po prostu nie chce wstać wcześniej, że coś, że to chyba Louis C.K. powiedział no coś identycznego, ale mówi, że ja całe kariery poświęciłem, dlatego, że a nie, to nie będę tym po prostu, nie, <laughs> nie będę tam dentystą czy coś, bo nie da rady wstać tak wcześnie. No. Bo co innego jeszcze, jak musisz wstać o 6 w lato, ale obczaj, wstać o 6 w listopadzie. <laughs> tak. Lucha, zimno, ciemno jak wstajesz, ciemno jak wracasz do domu. To Słońce przygry... widzisz tylko przez szybę, jak jesz lunch. Jeśli masz szybę w ogóle w pobliżu. Jeśli masz szybę, bo możesz też jeść w kuchni na piętrze, która jest takim małym pokojem. <laughs> i Jarzoniówa tak skacze. Stary listopad jedenasta, Cię <laughs> Ty Grałeś te pierwsze open Mike, y, czy jakiś pierwszy swój występ miałeś, to było dużo przed tym Comedy Central pierwszym? W którym roku było Comedy Central pierwszy? 2010? no nie ja też mam z tym czasem problem bo to jest 2009 albo 2010 bo ja się nie chyba, chyba w 10, nie w 10, tak. bo ja się zapamiętałem chyba na drugi i to było rok później tak chyba więc, tak e... wiesz że to, to był rok mniej więcej bo ja zacząłem w lutym w 2009 a to było jakoś w 2010 ale wiesz że cały czas znają i do mnie piszą że oni powtarzają tę drugą serię tak, znaczy śmieszne, bo też mówimy chyba o tym któryś raz, mam wrażenie, znaczy rozmawiamy o tym i rzeczywiście Ale to leci. Cały czas, ja dostaję, najlepsze jest to. Ale tylko drugą serię, tak? Tak, tak, na szczęście yy, mam znajomy, znajomi, moi bardzo lubią wysyłać, mi robiąc zdjęcia telewizora, jak nie widzą i mi gdzieś wysyłać, czy tak? wyklejać. więc ja mam mnóstwo chujowych kadrów, <laughs> zdjęć z, z zrobionych telefonem. No to, dobra, to kiedy był ten twój pierwszy open mic czy coś? W lutym pie... w 2009, pod koniec 20 Aha, tak. I to było w, w Lorelei lo... Tak, no tak to się wymawia, czy nie? Bo z Sebastianem gadałeś Lorelei tam... mhm. tak. I wtedy tam występowałeś jeszcze z Jurkiewiczem, Czarkiem no, czy z kimś? Wtedy nie? występowałem z jakimś slamerem i z jakimś typem, który coś śpiewał i grał na gitarze to po prostu otwarty mikrofon dla wszystkich. Tak, dla wszystkich. Bo nie. jakiś koleś, który coś mu. Jakiś on był, jakimś on był wariatem, który mówił jakieś mocno prawicowe wiersze. I chodził po scenie, i strasznie gestykulował, straszny był. Jak go zobaczył na ulicy, to bym ci powiedział, stary, że to on. Taką miał maskę jakąś dziwną. Jak, jak finiasz i Ferb? Jest taka kreskówka. Finiasz i kto? Ferb, Erb, nie wiem, taki koleś, co ma trójkątną głowę i bardzo małą szyję. Aha. I on nie właśnie nie. koleś miał taki trójkątny <laughs> Nie kojarzę chyba. No to nie, a, a to był y, do, dobry występ? czy znaczy, wymiary udany to wtedy? Co, czy... ty pierwszy występ? Pierwszy, nie. Zwariowałeś? Pierwszy występ nigdy nie jest dobry chyba. Tak. Nie no, wiesz co, znaczy dobry, no zależy jaką, jaką miarą... Y, do jakiej miary przyrównywać, tak? Czy dobre, ale ja pierwszy miałem spoko, w sensie byłem zadowolony, nawet zaskoczony, że to, co powiedziałem, wywołało jakikolwiek śmiech, ale to był open mic w, w klubie komediowym, Yy, gdzie ludzie, wiesz, przyszli się śmiać i... Za granicą. I, i, no za granicą, tak, no było tam pewnie, wiesz, z 15 osób czy coś, ale mimo wszystko, no, część to w ogóle komicy, więc też, też trochę jakby dają ci więcej może tej serdeczności jakiejś czy coś. I oczywiście, no. Pierwsze dwa miałem całkiem spoko, a trzeci miałem yy, beznadziejny i, i to mnie też te, trochę z, złamało, ale jednocześnie, nie wiem, pewnie zmotywowało później w, dłuż, na dłuższą metę że ja bardzo długo nic nie, nie robiłem potem, dopiero jak wróciłem do Warszawy, nie? Wstąpiłeś dwa razy w tym Comedy Central? Tak. I pierwszy był, miałeś to 12 minut, czy tak, też więcej? W pierwszym odcinku, nie pierwszy odcinek z Waltkiem Ja byłem z Waldkiem <grym> Nowakiem. Miałeś 12 minut, a potem zrobiłeś pół godziny chyba w drugiej tak, serii, 20 tak? Tak, dwadzieścia parę, no. No, to było imponujące, muszę powiedzieć, bo już po tak krótkim czasie, żeby tyle ma e, materiału. A jak patrzysz na to teraz, to co o tym myślisz? O tych występach, czy o tym materiale w ogóle. Stary, no wtedy to było najlepsze, co mogłem zrobić. Tak. W sensie, w sensie tak. najlepsze, co miałem inaczej. No, no. To było najlepsze, co miałem, więc jak na tamten czas, to jest spoko. No, to jest ile to ma ze 170 tysięcy wyświetleń no, tak, na, tak. na YouTubie? Ja wiem, że przy 78 miliardach przebranego pisa to jest nic, bo jest 178 tysięcy, ale wiesz, 178 tysięcy, 17 milionów powtórkach obejrzeń, w telewizji, tak. to non-stop leci. No jasne. Ale no, spoko chyba. No. Teraz mhm. jak tak słucham, to ja w ogóle nie mogę siebie słuchać, tak jak już mówiłem mhm. wcześniej, nie wiem, czy to będzie, czy nie, ale nie mogę siebie słuchać i jak to, jak to oglądałem, to no, tak jak mówię, najlepiej jak mogłem w tamtym momencie. Tak, no ja, tu, ja nie wiem, ja już tu nie jestem z części tych żartów zadowolony, ale przede wszystkim z wykonania. Jak patrzę, to, to, to tak trochę jak patrzę, na, w ogóle średnio lubię na siebie patrzeć, ale jak patrzę na to, jak mogłem podać te żarty, a jak to zrobiłem, no to załamka to trochę jest jednak. To no. jest i, I dlatego śmieszne, śmieszne to jest to, że, że to nasze najwcześniejsze właściwie występy lecą w kółko w tej telewizji, nie? Tak. a teraz to niewiele się dzieje i znaczy są występy na żywo, ale ludzie nic poza tym nie nie zobaczą w telewizji przypadkiem czy coś i trochę mnie wkurwia, że to jest moja wizytówka. <laughs> Akurat coś takiego. Ale to... Nie wiem, czy ja co jakiś czas zaglądam tam, bo mam nadzieję, że jakieś fajne się pojawią komentarze albo coś. Ja czasami lubię sobie poczytać te komentarze, i, ale nie, nie, już się nie pojawiają nowe żadne chyba. Ale są super, bo je, ludzie też mają fajne nazwy użytkowników, na przykład e, dziewczyna, która nazywa się Chącia Biedroncia, pisze, że nada. Chącia <śmiech> <śmiech> Biedroncia. No właśnie, chciałem Cię zapytać o te. O tym może już trochę odpowiedziałeś, ale na no najlepsze i najgorsze Najlepszy imprezy. mam takie, nadzieję najbardziej... cały czas przede mną. Najgorszy obawiam się, że też. <grych> ale nie ma takich, Chociaż... które jakoś zapadły ci bardzo w pamięć. Czy... Ale no wczoraj była jakaś masakra. Na jakiejś konferencji występowaliśmy po prostu. No, no i mieliśmy grać do, graliśmy, graliśmy do kotleta, w trakcie, w trakcie lunchu jak mnóstwo ważnych osób z telewizji i z firmami z telewizją związanymi siedzieli jedli, 250 osób, myśmy próbowali coś im, coś im mówić, <coughs> ale to podejrzewam, że jakbym mówił do ściany, to by się więcej sąsiedzi z drugiej strony ściany śmiali niż oni. <coughs> Zwrócili uwagę. Tak, Karolowi udało się złapać kontakt z jednym stolikiem, hmm. tak najbliżej sceny po lewej i zszedł i mówił. Ile ja byłem? Mówiłem jakieś tam 6-7 minut. On mówi, ja byłem przekonany, że za 20 minut tam był. Stary, tam każda sekunda tak się po prostu. Tak. Po prostu jak, jak ci spadała rzęsa, to po prostu widziałeś jak tuż, jak ona leci. Stary, ty mówisz, mówisz, a ta rzęsa ci leci. Jest dopiero w połowie oka, ty cały czas mówisz nagle. Pff. I czujesz, jak ci od tej rzęsy faluje cały policzek. I ty cały czas mówisz. A oni dalej wpierdalają krewetki. Tak. Z taką ścianą się nie zderzyłem nigdy. Mhm. Lepiej było, jak byłem w Toruniu, bo zorganizowałem sobie sam, bo chciałem pojechać gdzieś i To było pierwsze chyba moje pierwszy solowy występ czy drugi. Jestem mhm. 80 parę minut robiłem i chciałem się sprawdzić. I pojechałem sobie do Torunia. 350 miejsc w klubie, było 7 chyba osób, łącznie z obsługą. A to taki wielki, wielka sala, stary, mhm. z, z antresolą na pierwsze, z takim pierwszym piętrem. Tam wszystko wygaszone. Mi przed sceną siedzi 6 czy 7 osób, ja słyszę echo swoje po prostu. Gdzieś tam z tyłu barmanka się krząta, sprząta, stary. Tak. Ten, albo no, w poniedziałek w Gdyni też przyszło 6 osób. Jak dołączyła obsługa restauracji było 11, ale śmiali się, były reakcje, siedzieli blisko jak zadawałem pytanie to, to mówili, więc jak jest, jak jest 11 osób, które inaczej, 11 osób, które chcą cię słuchać tak. to jest dużo lepiej jak jest, niż jakby było 250, które je no jasne, tak gdyby to było na tej konferencji wieczorem w lobby barze, jak wszyscy by się drinkowali to by było moim zdaniem trochę inaczej, ale to była scena, stary ten taki spot na mordę świeci pełna sala ludzi, nikt na ciebie nie patrzy, ty coś mówisz. Tylko słyszysz, jak oni kroją mięso. Hardcore, stary, hardcore. Ale wiesz, teraz rodzi się pytanie, to nie jest tak, że tych ludzi się nie da zdobyć. W sensie, że musi być jakiś sposób, żeby ich, skupić ich uwagę na sobie. Tak. Wiesz, no, jest, jest, Antek, Antek jest, próbował do nich wyjść, coś tam z nimi pogadać. Stary, ściana jakby był niewidzialny jak pan ma... nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Hmm. jaka jest taka zasadnicza różnica, czy jaką widzisz różnicę między stand-upem teraz, a, a ty właśnie tam 5-6 lat temu, nie, nie jak całkiem zaczynałeś, nie, ale jak już trochę coś się działo teraz jest dużo, dużo więcej. dużo więcej jest. dużo więcej ekip, dużo więcej komików, tak. występów wszystkiego jest dużo więcej myślisz, że to dobrze, czy źle? no pewnie, że dobrze tak no. to musi być. No. To nie może nie, nie można, wiesz, ciągnąć tego w, wiem, w dziewięć osób czy coś. No bo nie To nie, do, do zajechania, więc... Tak. No nie wiem, no niektórzy się boją konkurencji, nie? Mm. więc <laughs> nie, mówię, nie mówię, że ty, ale... Nie, no... Stary, każdy to... się trochę obawia konkurencji, ale z drugiej strony, no... Czyjeś poczucie humoru jest czyjeś. W sensie, no, że ta osoba ma ta, takie poczucie humoru, tak pisze i to jest, wiesz, to jest przeważnie trochę inaczej niż, jakby to kurwa powiedzieć. Jest wiele osób, ma różny styl i to jest, jest dobrze, jak jest różnorodnie, Tak. a konkurencja jest stary wszędzie, no. Jak, jak robisz coś więcej niż w jedną osobę, niż tam w dwie, no to... Tak. Nie, całkowicie się z tobą zgadzam, tylko tak jestem, zastanawiam się. Mnie, mnie chyba tylko jedno martwi trochę, że może jest... Nie ma jakiejś kontroli jakości. Urząd ja do spraw kontroli jakości wiem, stand To nie może być w żaden sposób, wiadomo, arbitralnie, czy coś, to ludzie muszą zadecydować. Ale właśnie o to też bym chciał zapytać, o, o ten odbiór, tak, bo, bo mi się wydaje, że nawet to jest, tak żartujemy z tego trochę, ale to jest lekceważone trochę, nawet jakby, jaki poziom ma widownia, nie? I to nie obrażając, nie chodzi nawet o inteligencję czy coś, ale że, że, że jak słuchasz stand jak my słuchamy czy coś, to mamy pewną wiedzę na ten temat, wiemy, co było wcześniej, jaka jest konwencja, różne takie rzeczy, nie? To tak samo jak idziesz do teatru czy cokolwiek, to oczekujesz od widowni jakiegoś pewnego poziomu wiedzy na temat tego, co, co się dzieje, co robisz, gatunku czy cokolwiek, no tak. nie? A jak nie ma tego, to mam wrażenie, że Wiele rzeczy są przyjmowane, wiele rzeczy jest przyjmowane bezkrytycznie. No, łatwo na przykład przemycić cudzy żart chociażby, nie? To jest, tak, to jest zdecydowanie. Jak ktoś, niektórzy to robią lub, umyślnie lub nie, ale zdarza się, nie? I, I bardzo często czasem, nie podam nawet przykładu chyba konkretnego, nawet gdybym chciał, ale wiem, że były takie przypadki, że słyszałem kradziony żart przetłumaczony czy coś. I zbierał zajbiste śmiechy, nawet brawa. Nie? No bo no, no, I... to śmieszny żart. Tak, no właśnie. No, jak ktoś go nie spierdolił, to, to może Jak być. ktoś nie zepsuje podania, oczywiście, tak. ale. No... No, no właśnie, to Stary, no, najpierw, najpierw powstało zjawisko, teraz się wytwarza. Wytwarzamy widownie. W sensie, wiesz, tak, każdy się wiesz, budujemy fanbase, więc y, jeździmy po tych miastach na te, na te występy trochę jak tacy apostołowie. <laughs> Misjonarze. Misjonarze, no. to, że my nie jedziemy, starcie, jedziemy na występ, który jest przy okazji misją, no bo wiadomo, że przyjdzie osób, parę osób, które ciebie lubi, które ciebie lubi parę osób, które wie, co to jest stand-up, parę osób, których już kogoś tam kiedyś słyszała i przyjdzie też sporo osób, które są na czymś takim po raz pierwszy, no bo nadal to jest zjawisko na tyle nowe, że jeszcze nie wszyscy wiedzą, co to jest i to jest misja, żeby tych, którzy nie wiedzą albo tych, których cię nie znali, przekonać tym, co robisz, do tego, żeby chcieli Cię bardziej poznać, poznać zjawisko, w sensie, że zbieramy... Tak. No i widzisz jakąś dużą różnicę przez te kilka lat w, w tym odbiorze, czy w tym, z jakim nastawieniem ludzie przychodzą, jeżeli, czy... Jeżeli to się dzieje, na przykład jak, jak występowaliśmy jakiś czas temu w miarę regularnie w śnie pszczoły, przychodziło sporo osób i mieliśmy wrażenie, że ci ludzie już przychodzą na nas, bo to, to jest ta sama godzina, te same te same, wiesz... Samego godzina na to samo miejsce. Oni wiedzieli, że to tam jest i taką systematycznością tam na przykład zbudowaliśmy sobie jakąś tam taką widownię tak, fajną. Tak, no. Mam wrażenie, że teraz w te czwartki, jak występujemy w klubie komediowym, też już raz, że już robimy to na tyle długo, że w środowisku stand-upu nazwa stand-up polska jest znana, więc jak już się napisane że wieczór stand-up polska, to też ludzie tam idą, wiedzą że tam jest jakiś tam pewien poziom. Ale jak dziś jedziesz po raz pierwszy, to Cały czas je zdarzam. Mówi, to pan będzie śpiewał? Nie, nie, Tak, jak jedziesz po raz pierwszy albo ci nie znają, to na, na niewiele można liczyć, nie? nie tak. Nie jest, na im mniej liczyć, tym się będzie spodziewać. fajniej. Wszystkiego można się spodziewać, no. Co byś chciał mieć za te kilka lat? Czy na, Jakie są twoje marzenia? Chcesz robić coś poza stand-upem też? Co, no pewnie. Czy, czy... Tylko... Pewnie, że bym chciał. Chciałbym wykorzystywać... W moje, nie wiem, poczucie humoru na, na jak największej ilości mm, pól. jeżeli czy nie tylko stand Jeżeli, nie wiem, całego... jeżeli mógłbym prowadzić jakąś, jeżeli, nie wiem, chciałbym prowadzić jakąś audycję w radio, albo jakiś, nie wiem, program gdzieś, na, nie wiem, mm -hmm. zrobić jakiś program, jakiś, nie wiem, na YouTubie chociaż, Jasne. jakiś taki, nie wiem, coś a talk show, czy coś takiego. Tak, Pi pisanie no... też cię kręci scenariuszy, czy mniej. Pisanie coś na, na ekran, czy skacze nie wiem. Nie, pisanie scenariuszy jakoś tak chyba. Mhm. W sensie nie za bardzo to. Nie, inaczej? Ponieważ chodziłem kiedyś do studium filmowego, więc mniej więcej wiem, jak to powinno. Jak to powinno w sensie wyglądać jak schemat, czy nie wiem, te czcionki jak powinna wyglądać strona, mniej więcej. I. Jakie powinny być w filmie elementy, punkty zwrotne, mhm. bla, bla, bla. Ale jakoś... Ponieważ nie pisałem nigdy scenariusza, tak nie wiem, dla siebie. Tak. Więc... Y, nie wiem, czy ma, mam, mam pomysł o... Mhm. Bo nie wydaje w, mi się, że... Coś, co chcesz przekazać w ten sposób dokładnie tak. Jakoś historię. W ten, w ten sposób. Może za jakiś czas, nie? Może to jeszcze nie jest ten moment. Może nie, może nie muszę jeszcze. Nie masz historii do opowiedzenia. Tak no to dobrze, ten, bo ten w sensie... Chociaż wiesz... Bo dużo ludzi by... chyba pisze, chociaż nie powinni Jakbym chciał, na, jak chciał napisać y, scenariusz to zaraz by pewnie mnie porównywali z ojcem, jakby napisał książkę to mnie porównywali z matką a wydaje mi się, że jeszcze jestem na tyle w tym wszystkim zielony że nie wyszedłbym z takiego starcia wiesz, z podniesioną głową więc tak. nie chcę, żeby nie chcę, nie chcę, żeby moi rodzice musieli czytać recenzję mojej rzeczy ze swojej dziedziny, w której piszą, że jestem chujowy. Aha. No tak, no to może jest w przypadku znanego nazwiska, to jest jakoś nieuniknione. Czy znane, to jest, kurwa, Ale... dziesiąte najpopularniejsze nazwisko w Polsce, stare jest. No... jest, kurwa, jak mrówku. To, to, to swoją drogą. Chujowy Nazywam się Maciek Adamczyk i chcę robić w show biznesie i nazywam się Maciek Adamczyk. Jak kiedyś na Facebooku wpisałem Maciek Adamczyk. To było, znalazło mi chyba 13 i zapytał, czy chcesz, żebyś szukał dalej. Powiedziałem, pierdol się, kurwa, nie chcę, żebyś szukał dalej. <coughs> Dlatego ten Maciek Adamczyk mówi na Facebooku. A wiesz, że ostatnio tak. poznałem Macieka Adamczyka, tego aktora? Ale byliśmy nie, nie, na, byliśmy nie, nie, na jakimś castingu i nagle wychodzi koleś z, z tego, jak to się mówi, z tego studia, <coughs> otwiera drzwi i mówi, Maciek Adamczyk. I wstaliśmy i weszliśmy tam. <coughs> <coughs> ja mówię, to ty jesteś Maciek Adamczyk. On mówi, to ty jesteś Maciek Adamczyk. A najlepsze jest to, że powiedział mi, że jego znajomi czasem do niego dzwonią i mówią, ty robisz coś w stand-upie u mnie w mieście, A. występujesz? On mówi, nie, że to, to inny, Maciek Aha. Adamczyk. A, no właśnie, ale pracowałeś na tym, yy, yy, kręcisz się z chłopakami tamte... Dobranoc ATM, znaczy właściwie nie tylko z chłopakami, źle tak z przyzwyczajenia mówię, ale były też tam kobiety obecne na planie, nie tylko... Kilka było. Było kilka odcinków Dobranoc ATM. Jak, co się z tym stało i jakie masz w ogóle ref, refleksje na temat tego? No mm. nie... nie. <głos》>. Czy nie chcesz o tym mówić? Nie, nie no, to... do, nie no chodzi o to, że nie chcę mówić, tylko zastanawiam się jak to powiedzieć. Tak. Życie zdeptało wyobraźnię Trochę bardzo. W tym wypadku, ponieważ. Yy, inaczej podobały mi się scenariusze, które napisaliśmy. Tak. Ale to, co później z nich powstało, totalnie przy, w negatywnym stopniu przerosło moje wyobrażenia. Mhm. Bo tak jak mówiłem, że wtedy co kręciliśmy, że wstawałem tak wcześniej i że było fajnie. Sama taka atmosfera planu, że pu pu to pu pu, mladzin, serwyt, trzci na planie. Cało to było fajne, ale to co potem z tego wyszło, hmm. no nie było to. I jakieś... to było już, myślisz, że... Nie, z... i wiesz, raz, że to, to nawet pokazało też trochę, że... Inaczej. To zostało trochę zepsute pewnymi niedoróbkami takimi jak, że na przykład bardziej się skupiali na tym, gdzie ustawić kamery, niż żeby popracować z nami, którzy nie mm -hmm. jesteśmy aktorami, tylko tak. jakoś, żeby nam to jakoś, nie wiem, podprowadzić, czy żeby, nie wiem, coś powiedzieć, to bardziej się zajmowali takimi rzeczami, ale mimo wszystko wychodziło na przykład to, że prowadząca, która trzymała taką podkładkę jakby, tak. to trzyma tę podkładkę i widać, że z nad tej podkładki wystaje jej zgięty na pół scenariusz, na przykład. Aha. Jakieś takie, że tego, wiesz, nikt nie zauważył. I... Trochę jak to zostało też pomontowane później, przez to, że było bardzo mało pieniędzy, to też. Na przykład taka sytuacja, taka scena, że jest sketch, że jest wywiad z politykiem, i on mówi, że był. U, był z odwiedziny, przede odwiedziny do szpitala, zakaźnego dla dzieci, i w tym momencie miało się pojawić zdjęcie. Zdjęcie w, tej, w tym wypadku Antka w mm -hmm. takim żółtym stroju, jak, jak miał ten. Na przykład Heisenberg w takim w takim żółtym, wiesz, tak, radioodpornym, bio radio Biohazard takim tym. Ale przez to, że nie było tego, to, to był pan w szpitalu. Tak, byłem w szpitalu. No i, no, i co tam? Także wiesz, wypadł żaroł. Tak, wypad, wypad żart, więc tak ludzie odpada. tego słuchają, i tak mówię, tak po co to? Po co nie? Bo potem tam było, że, tam, że małe dzieci powinny pracować. Ale to nie będę opowiadał. Po prostu wiesz, wypadały żarty przez to, te scenki się trochę rozlatywały za tym zauważyłem, że bardzo często nam się. Mm, kończyliśmy sketch tym, że się gość w i wychodzi. <laughs> <laughs> Jak to tak oglądałem pierwszą, pierwszą okładkę, to tak myślałem, że ten stał i ten stał, i ten stał, i ten stał, i ten stał, kurwa! I to też trochę obnażyło braki w, w naszym warsztacie. Tak, tak. No tak, czyli jakieś braki były, ale też z tego, co mówisz, po prostu na. Już na etapie produkcji te, to już tak. ten pomysł został rozrzedzony. Mę, mę, mę, mę, mę. Z braku pieniędzy, z braku tak. czasu. A miałeś jakiś odzew w ogóle od, nie wiem, od fanów, czy od kogokolwiek, jak to nie. zostało odebrane? Star, czy... ja nie mogłem tego obejrzeć. Hmm. No ja obejrzałem chyba wszystkie, co były odcinki. Ja obejrzałem pierwszy, nie wiem, czy... 3, czy po, połowę drugiego, trzecie... nie, drugi, połowę trzeciego już czwartego nie widziałem. Tak. Rejent nawet czwartego nie nagrał chyba, więc wiesz, jak on czegoś nie nagrał to... A to on nagrywał? Ja myślałem, że on to dostał, z... mówisz, że skąsidzie Nagrał i że na jakiś chiński serwer cymbal <laughs> On kocha torrenty On kocha torrenty On powinien się Se... nazywać Sebastian Torrent tak. Sebastian... Sebastian Torrent de Reyent. Myślałem o takim segmencie, żeby będę zadawał głupie pytania takie najbardziej ograne pytania yy, każdemu zawsze w tym w wywiadzie wiesz, że coś jest Udzielałeś wielu wywiadów w ogóle, jakichś takich w radio, czy cokolwiek? Kilku tak. Kilku, Kilku tak. A na żywo coś też, czy? Było parę na tak? żywo. W, w Radio Campus pewnie. W, w tak, kiedyś tam było. Czym? tak, kiedyś Radio Campus, kiedyś jakiegoś radio dla ciebie, jakieś takie. No właśnie, ja bym chciał Ci zadać takie pytania yy, głupie, które zawsze widzę w tych wywiadach. I możesz odpowiedzieć poważnie lub nie, to już od Ciebie zależy, co chcesz powiedzieć, wiadomo, ale yy, na przykład... Co to jest stand-up? Może być, nie, może być. Nie, ale nie zadawiam, no, po prostu taki, a, co, taki, taki... A, a potrafiłbyś to powiedzieć? Znaczy, to ja... jakby, może, nie, może, jakbyś na to odpowiedział? Jakby odpowiedział, co to jest stand-up? Komediowa forma sceniczna. Tak opierające się na monologu i kontakcie z publicznością. Wydaje mi się, że bardzo się podkreśla ten element w Polsce, że kontakt z publicznością w interakcja nie ma. i interakcja. No tak. I, I często się pisze też, że tabu, że poruszane są tematy kontrowersyjne. Wydaje mi się, nie, że... po prostu poruszane są tematy, wiesz, do, normalne są tematy tak, poruszane. Takie, o jakich ludzie nie, rozmawiają. Przecież no, no bo to Stoimy w w opozycji do kabaretu i... raczej, te kabareci, odgrywają jakieś scenki, których, które nie mają szans wydarzyć się w życiu. A przepraszam! Si, mogę butelki oddać do skupu, ale to nie jest to jest o Jezu, przepraszam, ja To nigdy nie miało miejsca, <laughs> przecież coś takiego, więc... A to, co by opowiadały, przeważnie miało miejsce jak nie, to może mieć miejsce, przez co jest trochę bardziej... Czy łamie tabu? no... W sensie, nie, może nie tyle tabu, co tabu jest mówienie tego ze sceny. Tak. I tak. może ludzie muszą się po prostu przekonać. Jasne, mówienie głośno o tym tak. To znaczy ci, którzy. w konfesjonale te butelki, he, he, ci się nie przekonają, ale oni kiedyś umrą. Tak. Nie, nie, Tudu. bo chodzi mi tylko o to, że jakby wpisuję, mam wrażenie, że media czy cokolwiek wpisują właśnie te, to. Tą kontrowersyjność w ten stand-up, wcale nie musi być kontrowersyjny, nie? No, tam... Oczywiście, że nie, mógł, nie afigenc, musi być. Coś potrafi 15 minut o gadać bekonie. o bekonie, czy jedzeniu. potwornie śmieszne. I bardzo zabawne. Ja, to jest uwielbiam ten... to. Ja, ale czy myślisz, najmniej... że sukces Kevina Bacona opiera się na tym, że się nazywa Bacon? <laughs> <laughs> uwielbiam go. Jeszcze strasznie lubię, jak on <coughs> mówi, to co publiczność myśli. Tak, ten oh głosik Yeah, he, he looks really like a polar bear. Polar bear. <laughs> <laughs> nie, to było. He looks like a like a son of Elton John and polar bear. <laughs> <laughs> to was a sad joke. Some, somebody died in that joke. <laughs> tak. Nie, on jest, uh, super. On podobno ma strasznie dużo dzieci. Tak? Bo właśnie właśnie z nim wywiad, taki krótki. No i on jakiś ma, nie wiem, sześcioro dzieci czy coś takiego. On jest śmieszny człowiek. Ale no, mniejsza o. Stary, jak ma szóstkę nie. dzieci, to musi być śmieszny, bo to inaczej nie dasz rady. Nie żyjesz. Musi, musisz mieć humor w swoim życiu, bo inaczej byś zwariował, nie? Listę pytań. Lista głupich pytań. A no i powiedziałeś, co to jest stand-up? Yy, czy stand-up jest trudny? Mać, panie Maćku. No więc, drogi redaktorze, jakby to ująć tak, żeby wszyscy radiosłuchacze, którzy może nie słyszeli jeszcze terminu stand-up, żeby to zrozumieć, czy stand-up jest trudny dla wykonawcy? Jeżeli jest to niewprawny wykonawca, to owszem, stand-up może być trudny, ale mi wydaje się, że stand-up jest dużo trudniejszy w odbiorze, ponieważ nasza polska widownia, kochana polska widownia, którą tak, którą tak ubóstwiam, po prostu nie jest jeszcze może przygotowana, tak jak przed chwilą rozmawialiśmy, do pewnego rodzaju tabu, które jest tabu, no. Inaczej powiem, do pewnego rodzaju treści, które są przekazywane ze sceny. Mhm. Czyli stand-up jest jest trudny. Może być trudny i dla odbiorcy, jak i wykonawcy, tak? Dobrze zrozumiałem? Tak. Mhm. Zależy o jaki trud pan mówi. Czy trud twórcy, czy trud odbiorcy. Znój duchowy. <laughs> znój duchowy czy znój cielesny. <laughs> no to też o, o tym już trochę gadaliśmy, ale jaka jest różnica między stand-upem a kabaretem? Miesz nie. No dobrze. Okay. Stand-up no. to nie jest kabaret. I kabaret to nie jest stand-up. I blblblblbl. E, skąd... Bierzesz pomysły na żarty. Ha, ha. Co jakie, się na pisze... jakie ciekawe pytanie, naprawdę jeszcze nigdy nie miałem okazji <głos> odpowiedzieć. Bardzo się cieszę, więc panie Gawle, no skąd biorę pomysły? No jak to, skąd z życia? No to stand-up to przecież opowiadanie o życiu, o wszystkich jego wadach, zaletach, przywarach i różnych śmiesznostkach, więc żyjąc zdobywam dużą część materiału, lecz to tak jakbym chodził do kopalni i wykopywał, wykopywał brylanty, no trzeba je potem jeszcze oszlifować, trzeba jakimś warsztatem i jakimiś mhm. takimi różnymi jak, mm, narzędziami językowymi ten tak. brylantik oszlifować i potem go jeszcze ładnie oprawić, czyli pokazać widowni, tak jak już mówiłem. Czyli sz, sz, życie to sztuka, sztuka to życie. Wszyscy tego. jesteśmy aktorami w Teatrze Życia Codziennego panie Gawle. Bardzo prawdziwe stanie. Cię dziękuję za ten wspaniały insight. Bardzo. za bardzo. Te... Ja tu mogę gdzieś na ścianie taki swój aforyzm. A, a napisać? Właśnie, tak. Tutaj Księga Śczana Gości. A... Założę za, za, za, za, za Księgę Gości. Miesz Fajna rozmowa, wpisać. ale coś tam. <laughs> ale nigdy więcej. Ale ten. A słyszałeś, y że w małżeństwie, że ten rodzina Anny Przybylskiej prosiła, żeby nie zostawiać kwiatów na, na ulicy i cała ulica została zajebana kwiatami. <laughs> Naprawdę. Po, tym, po ich apelu? Po ich apelu. Nie, nie, nie słyszałem tego, ale... Proszę nie, nie z światów. Gdzieś... nie, ja jednak złożę kwiatki, Aniu, Malylko, dla Ciebie kwiatki są. <laughs> ale kwiaty gdzieś pod ich domem, czy tak. coś? Tak, no, pod klatką, a jeszcze oni mieszkali przy głównej ulicy w Gdyni, przy Świętojańskiej, więc idziesz sobie, idziesz tu, a Super. tu musiał ktoś umrzeć, bo jest 500 metrów białych róż. Jaki, mam z tym jakimś, jakiś problem, że, nie wiem, jak ludzie mówią, o story, widziałeś jakiś taki film, o story, no pewnie zajebiste, ja w ogóle nawet o nim nie słyszałem. I zawsze się czuję jak taki straszny cymbał. A najgorzej tak już, jak byłem kiedyś, w, mieliśmy w, w, w, trzy dni występy pod rząd na południu Polski, pojechałem z Czarkiem Jurkiewiczem, z Maćkiem Buchwaldem i z Bartkiem Walosem i oni, kurwa, znają wszystko. No oni, z, oni znają wszystko. Geeky. Ja nie wiem, oni chyba... Oni chyba się zahibernowali dawno temu i oni po prostu, w ta wiedza jest im wpychana, bo tyle, ile oni jakiś kreskówek znali, albo taka, mieliśmy taką zabawę, yy, tak, nie? Że można było zadawać tylko pytania, które można odpowiedzieć tak i nie. Tak. I ktoś się myślał o jakiejś postaci, tylko że wiesz... Myślę sobie o kimś, o totalnie o kimś sobie ustaraliśmy o tym, czy wiesz, w, w trakcie zadawania pytań, czy ta osoba żyje, czy nie. Tak. Ale można się pomyśleć o wszystkim, o bohater, bohaterze kreskówek, z życia, o jakimś wymyślonym czymś jakichś książek. Więc jak tylko słyszałem coś, na przykład, że coś jest z kreskówki, to mówię, okej, okay, I'm out. Bo Poddaję jeżeli to się. nie jest Johnny Bravo albo Dexter, to <głos> nie mam pojęcia. Tak. Daniel a przy barcie jeszcze coś to przywala się do czasami się wstydzę zapytać. Dużo osób strasznie robi coś takiego, co mnie zawsze kurwie. Jak, jak zapytam o słowo, którego nie znam, albo właśnie na przykład e, powiem, a, a ten serial, o którym gadacie, nie, to nie widziałem tego. I zawsze ta osoba wtedy mówi, nie widziałeś tego? No kurwa, przed chwilą <śmiech> powiedziałem, że nie <śmiech> widziałem. Po co się mnie pytasz jeszcze raz? Muszę się... To muszę... Właśnie. Nie Musisz nie się upewnić, tego. że jestem gorszy od Ciebie. Tak, nie widziałem tego. Jesteś lepszy, o Panie. No właśnie. Bo ostatnio było, jakbyśmy na tym występie Reginalda Huntera, to on gadał o tym serialu Black Mirror, takim brytyjskim. To widziałeś to? Stary, widziałem ten serial, no, dlatego no, że Stare, mi Bart on opowiadał i kazał mi go obejrzeć. Tak, no ja też coś ściągnę Więc, teraz. Nie, jest super, tak? jest mocno pojemane, mm. jest, ale jest super. Ale to, to jest komediowy serial? I to bardziej... mi też o tym mówił, nie. Nie, nie No fun at all Aha, okej okay. Nie, bo ja myślałem, że to Nie wiem, dlaczego zasugerowałem się Myślałem, że to komedia e, Spoko Avengersów oglądasz. E, lubisz te filmy Filmy Marvela? Czytałeś w ogóle komiksy, jak byłeś, mamy? Asterixa i Obelixa Wszystkie spider Spidermany mam. i takie tam nie Pojedyncze wiem. sztuki uh -huh. Lobo Lobo wiem, kiedyś... lobo, to są takie jabłka dla mnie <laughs> okay. jest taka postać Lobo Staję. jest chyba Torgal, dość... Kajko i Kokosz. Asterix, no, czyli... Kaczer Donald czyli polskie takie znaczy no, dobre polskie czyli nie nie to, że czytałem tylko... Torgala, też miałem z jeden komiks rozumiem wszystkie ale mam tylko Asterixy ja nawet stary gigantów Kaczora Donalda wszystkich nie miałem <laughs> ja to ja chyba nie miałem żadnych ale Kajko i Kokosz też jakoś mnie ominęło chyba a czy też coś masz, masz czas czytać? Czy w ogóle czytałeś ostatnio jakąś książkę? Czytałem ostatnio książkę, którą podsłuchałem. Oczywiście siedzieliśmy na zapleczu klubu komediowego i Bartek Bunarski z Antkiem, Syrkiem gadali o jakiejś książce. Y, Nile Gaimana. Nigdzie bądź. Aha. I podsłuchałem po prostu rozmowę, bo nie, znałem Gaimana wcześniej, ale nie czytałem tej książki, przeczytałem ją i jest naprawdę bardzo fajna. Hmm. O, o mieście pod Londynem. Super jest. Mogę ci pożyczyć, jak ją znajdę. No, I kupiłem sobie jeszcze ostatnio z kulturoznawczego obowiązku książkę, która się nazywa Seks, Betel i Czary. Niestety nie pamiętam autorki, ponieważ mm. mam mnóstwo innych wa rzeczy ważniejszych do zapamiętania. <laughs> na przykład PIN. I, ale to, to, to był taki polski antropolog Bronisław Malinowski. Tak który spędzi tam trochę czasu na Wyspach triobranckich mm -hmm. i tam opisywał życie, tam życie seksualne dzikich. Tak, tak. I ona, Tyle pamiętam ona studiów, pojechała, pojechała to... w to samo miejsce 100 lat później, czyli jakoś tam teraz, niedawno, mm -hmm. i opisuje to. Ciekawe. To jest, I, to jest czy Papa Gwina, czy coś tam? tam. Spoko. Um. Ja w ogóle strasznie chciałbym tam się kiedyś wybrać. Tak, w sensie na to nie wyspie... na te Wyspy triobranckie. Najbardziej mnie kręcą Czasem, jak otwieram Google Maps, jak jestem najrany, otwieram Google Maps gdzieś na... i biorę ocean spokojny. I... czy Pacyfik w sensie. I wyszukuję tam jakieś, kurwa, małe atole. Aha. Albo jakieś takie wysepki, jakieś małe archipelagi. No, I tam jest. bym strasznie gdzieś się chciał kiedyś wybrać. I raz siedziałem tak. do drugiej, czy do trzeciej. Najpierw sobie znalazłem takie miejsce, a potem znalazłem sobie, jak, ta, jak tam dolecieć. W sensie, wiesz, mały prywatnymi. promiki taki, pry, prywatnymi, takimi mhm. tymi nie, nie żeglujesz, bo mógłbyś może popłynąć, ale. stary, nie mam zielonego pojęcia o żeglowaniu wiem, po, wiem tyle, że jak ktoś mi coś powie, żebym coś kupił kilwater czy coś takiego to żebym tego nie robił, bo to jest jakiś ślad na wodzie że to tak <śmiech> tyle wiem wiem, że tak. będzie zrobić z siebie totalnego debila nagrałeś to? nagrałeś to? nagrałeś to? halo, przepraszam, czy pan to nagrał? Jaszu, jasu, nagrałeś to? Muszę zobaczyć mój serial. Na początku mówiłem trochę starą, starym człowiekiem, ale potem przyszedłem płynnie do starego Sebastiana Rejenta. <grym wytrzymał> Halo, nagrałeś to? <grym wytrzymał> <grym wytrzymał> Rejent, tu był, to właśnie mówił, że ty go naśladujesz w taki sposób, że o, muszę wziąć mój plecak na grzybowiec. Oczywiście bardzo potrzebuję mojego plecaka. Muszę go zawsze ze sobą mieć, bo w nim mam wszystkie niezbędne rzeczy, tak jak płatki, <grym> jak mleko, jak cyrkiel jak mój bogato wyposażony piórnik z gumką, która ściera długopis. Muszę mieć wszystkie niepotrzebne rzeczy, bo nie wiem kiedy będę chciał zjeść, a kiedy będę chciał coś napisać, a kiedy będę ch chciał narysować jakiś obiekt, który widzę. <grym> Narysować obie. Nie wiedziałem, żeby Sebastian narysował, ale, ale możliwe. No to zamiast zrkrenek czasami też mam e, iPada, żeby zrobić zdjęcie, ewentualnie napisać jakiś program, taki jak ostatnio taki quiz napisałem, który ściągnęło 47 osób. Sukces, top ratings. <śmiech> <śmiech> ale on wcale tak nie mówi. W nie, sensie... on nie mówi w ogóle tak, ale y, tak. Ale jakoś tak. jest jakiś sposób deklamacji charakterystyczny dla. Każdy inaczej robi rejenta, ale każdy jak, jak robi rejenta, to inni wiedzą, że on robi rejenta. Chociaż każdy to robi inaczej. To wszyscy wiedzą, że robią Sebastiana rejenta. Wystarczy szczękę do przodu wysunąć. Wysuwasz szczękę do przodu i już niewiele chcąc brzmisz jak Sebastian. <laughs> jakie głupie zdanie w ogóle właśnie chcę wypowiedzieć, ale zrobię to. Ostatni raz udawałem Sebastiana Rejenta. <laughs> I to nawet nie, że właśnie e, na scenie czy cokolwiek, w jakiejś tam rozmowie chyba z moją dziewczyną. Ale jak udawałem Rejenta, to ona mówi, że za bardzo wchodzę w, w klocucha. Że, że robię, klocucha. Że wychodzi klocuch Buffa z YouTube'a. Pokazali mi klocucha, jest kurwa tak. super. Ja, ty, ja nie pamiętam, jak to odkryłem. Możliwe, że dzięki Bartkowi, ale były ekstra, tak. Już tam teraz nie śledzę, co, no, Ale to było Nie, mi totalnie wystarczyły te dwa filmiki, które mi kiedyś pokazały, bo zrozumiałem, na czym polega jego fenomen i... Tak jak, ja jak prawo... na kulturozdawstwie, okej, okay, wiem, wiem, co to jest mniej więcej kluczów, potrafię cokolwiek o tym powiedzieć, następny, na następny egzamin poproszę. Ja, ja prosiłem, żeby było w prawdziwym, nie w pańcie. Znaczy, miało być w prawdziwym. Obrzydliwe po prostu... Co zdjęcie? Kupy po prostu, obrzydliwe. No, dobry jest. Super. Jak ktoś mu wysłał logo zrobione, bo to był chyba konkurs na logo kanału, ktoś mu wysłał logo zrobione z kutasów i ja mówię, no to jakieś kości chyba. <laughs> tak, tak, to widziałem. Pozdrawiamy Krocucha, jakby chciał wystąpić kiedyś w moim Podkaście. Z... Chodź, klocuch, tu jest naprawdę super! Dają nam płatki mleko. Pozostawiam, to ja, Sebastian Ryan. <grym> Dobra, macie to chyba tyle. Chcesz coś jeszcze dodać od siebie? Chcę do dodać to, że było mi bardzo miło i że naprawdę nie spodziewałem się, że będzie aż, tak cieka aż taka ciekawa rozmowa. <grym> Nie, ale serio, było bardzo miło. Cieszę się, że mogę wpaść i cieszę się, że mogłem być zaraz po Sebastianie Rejencie, bo bycie po nim to jest naprawdę ogromne, ogromne wyróżnienie dla mnie. <grym> Dziękuję bardzo. Dziękuję. Moim gościem był Maciek Adamczyk. Słuchajcie Gawła w audycji, w podcaście. Nagrałeś to!